Ej, witam wszystkich ciepły i serdecznie, tym razem po jasnej stronie mocy i mojej podcastowej twórczości około komediowej, czyli oprócz grozy moja druga pasja, latający cyrk Monty Pythona. Dzisiaj krótki poradnik dla wszystkich artystów, twórców lub ludzi, którzy potrzebują, aby sięgnąć po swoją kreatywność, Chcą dowiedzieć się jak ją rozruszać, użyć i jak się nią posługiwać, jak ją pobudzić. A o tym opowiada John Cleese w krótkim i optymistycznym poradniku o jakże prostym tytule kreatywność. Żarłok i skóra i mango. Jerry. dżery, się oraz nasi goście. <śmiech> zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. zapraszamy. Książka z 2020 roku, która jest jedną z wielu produkcji około Monty Pythonowych. Jeżeli sięgniecie do tyłu w moje podcasty, to recenzowałem chociażby jego poradnik psychologiczny Żyć w tym świecie i przetrwać, napisany we współ z Robinem Skinnerem. Również na polskim rynku okazała się autobiografia Johna, pod tytułem Tak czy Inaczej, więc kreatywność jest czymś, co może ujść waszym oczom. Ja sam znalazłem tę książkę z wydawnictwa Insignis na wyprzedaży kerfurowej za 9,99, wchodząc dokładnie w mieście Olkusz do Kerfura. I chcąc kupić coś na dalszą część drogi, zobaczyłem, że w Wielkim Morzu Książek za 10 zł jest coś pomarańczowego. I widzę znajomą twarz Johna Klisa, który wokół latających, skaczących lemurów, nawiązanie do jego filmu Lemur zwany Rollo, pokazuje właśnie kreatywność. Słowo kreatywność i swoje nazwisko w kreatywny sposób przekręca na tej układce. nie wydaje ci się przypadkiem, że kreatywność to jakiś tajemniczy niezwykły dar, uzdolnienie John Cleese ma na ten temat zupełnie odmienne zdanie jak dowodzi, kreatywność to umiejętność którą może zdobyć każdy i tutaj krótkie bio, wiadomo, że to współzałożyciel Monty Pythona i scenarzysta rybki zwanej Wandą hotelu zacisze korzystając ze swego bogatego doświadczenia dzieli się ze spostrzeżeniami dotyczącymi procesu twórczego radzi jak rozbudzić w sobie kreatywne myślenie w dowolnej dziedzinie, podkreślam czego potrzebujesz, żeby twój umysł wszedł w kreatywny tryb pracy co powinieneś zrobić, gdy czujesz, że doszedłeś do ściany skąd wiadomo, że pomysł, który właśnie zaświtał ci w głowie to coś, czym warto się zająć każdy może być kreatywny, a John Cleese pokazuje, jak to osiągnąć. Czy pokazuje? No, to tylko 100 stron. To 100 stron ym, rozmuchane. Jak napisał jeden z komentujących na lubimy czytać, dosyć takie właśnie przeciętne opinie ma, książka, o, opinie nie, ale oceny. Ta książka na przykład, że poradnik dla osób, które nie do końca wiedzą, wtedy... Mnie nie porwała, optymistyczna, ale nie wprowadzająca żadnych realnych zmian. Może poza wprowadzeniem za długo utrzymującej się motywacji do działania. Kilkustronnicowy, maksymalnie poradnik, rozmuchany do formy broszury, która przez formatowanie tekstu została rozmuchana do formy książeczki. Czyta się szybko, lekko, łatwo i przyjemnie, ale poza trzema, czterema myślami, za wiele z niej wynieść się nie da. 3 na 10. Oj, panie brodaczu, bo taki komentator, pan brodacz właśnie tak oceni tę książkę. 3 na 10 to zdecydowanie za mała ocena. A dlaczego? To opowiem wam w kolejnej części podcastu sponsorowanego przez patronów audycji Skóry, którzy e, dzięki wsparciu mają dostęp do specjalnej grupy facebookowej, gdzie przedpremierowo ukazują się wszystkie podcasty na aplikacji Patronite Audio, gdzie również możecie słuchać innych podcastów, radia, etc. No i Patroni dostają dostęp do materiałów wideo, bonusowych recenzji, gdzie już zebrała się potężna baza filmów o komiksach, które w formie 10-minutowych wideo Rolek właśnie na fejsie dla patronów publikuję bo lepiej w takiej formie recenzować mi komiksy więc serdecznie dziękuję wszystkim patronom do których ostatnio dołączył jeden malarz bardzo dziękuję serdecznie i przechodzę do uzasadnienia że ta książeczka kreatywność to jest minimum 6 na 10 ten problem z tym wydawnictwem jest taki, że ciężko dać tak zwanego idealnego odbiorcę. Do kogo ta książka jest skierowana? Bo ludzie chociażby tacy jak ja, którzy nie wiem, mają swój kanał, te techniki, te metody, ten sposób działania świadomości, podświadomości, kreatywności, oni mogą znać z autopsji. Ale nie wszyscy twórcy mogą sobie to uświadamiać. Co John Cleese, już pisząc po kilkudziesięcioletnim doświadczeniu pracy nad tekstem, nad scenariuszami, nad wymyślaniem dowcipów, nad pisaniem książek, nad występowaniem w filmach, przygotowywaniem roli itd., itd., on ma już to organoleptycznie z autopsji udowodnione. I ta krótka książka może po pierwsze pokazać Wam proces twórczy, który przechodzicie, męczycie się ale dzięki tej książce będziecie mogli go zaakceptować, zrozumieć lepiej i właśnie wykorzystywać. Więc jest to y, krótka, optymistyczna, jak sama nazwa wskazuje, książeczka do takiego ugruntowania siebie właśnie w swojej twórczości, czymkolwiek ona by nie była. Choć pojawiają się tutaj u Johna Klisa przykłady nawiązujące dopisania pisania per se. Na przykład jak wspomina, jak z, e, chupma, z Grahamem, Chapmanem pisali Monty Pythona e, cyrki. I tam, jakie były sytuacje. E, no same rozdziały o tym, e, co Yy, mówią, mówią same za siebie. Pisz o tym, co znasz. Podobna rada, o której pisze często Stephen King, prawda? Ale John Cleese ubiera to w dosyć swój absurdalny, lekki humor, który tutaj gdzieniegdzie się przewija. I yy, przecież, jeżeli masz Pisać o tym, co znasz, to jest to banalne, ale z drugiej strony on uświadamia ci to, że jeżeli nie masz pojęcia na temat budowy skrzypiec, to nie będziesz teraz pisał poradnika, jak te skrzypce tworzyć, więc jeżeli chcę... Mocno John coś wytłumaczyć to czasami odwołuje się do swojego skrajnego, absurdalnego humoru aby unaocznić o co mu chodzi poszukiwanie inspiracji daj susa wyobraźni jak nie gasnąć radzenie sobie z trudnościami wpadnij w panikę już na początku szczerze mówiąc tej paniki na początku za bardzo nie zrozumiałem tego rozdziału bo panika zawsze pojawia się na początku chyba on mówi o tym jak ją zwalczyć Twoje myśli zależą od nastroju. Wiele poradników wydaje się być oczywista w trakcie czytania. I również dla samego autora też, na przykład ta myśl, Twoje myśli zależą od nastroju, też jest oczywista, ale kiedyś nie była oczywista. Po prostu wiele oczywistych rzeczy w twórczym procesie jest Oczywista, ale dopiero kiedy mamy odpowiednie doświadczenie, odpowiednio dużo tworzyliśmy, odpowiednio przepracowaliśmy ten, ten temat, i to, że na przykład kiedy mamy pochmurne myśli, to bardziej zmierzamy w stronę nostalgii i nasza twórczość też będzie właśnie bardziej no, może o wydźwięku pesymistycznym, i w drugą stronę analogicznie. Są to banały, ale on tutaj sam pisze, że to jest banał i on mówi o tym, jak on sobie to uświadomił. Więc też pokazuje pewne zrozumienie podstaw na swoim przykładzie. I to jest między innymi tutaj wartościowe. Ryzyko nadmiernej pewności siebie to temat właśnie bardzo bardzo yy, powszechny wśród twórców i Możemy go wałkować bez endu, gdyż ci, którzy mają większą pewność siebie, już nie tworzą nic nowego, nie tworzą nic kreatywnego często. To jest o tym problematyka. Testowanie własnych pomysłów, czyli robienie swoistej ewaluacji swoich pomysłów we współpracy z innymi. Nie tylko innymi artystami, ale także zwykłymi Zjadaczami chleba, potencjalnymi odbiorcami, widzami. Też tutaj John pokazuje, jak można się komunikować i kiedy pytać o radę, i kiedy jej wysłuchać i wprowadzić w życie. Kiedy wprowadzić zmiany ludzi, którzy są potencjalnymi odbiorcami. Przecież to jest ten problem, właśnie, że jeżeli tworzycie coś, na przykład, nie wiem, do jakiejś firmy, jakiś film, projekt, to. Każdego, kogo zapytacie o zdanie, to on będzie no, czuł się zobowiązany, aby coś próbować ci podpowiedzieć, co można ulepszyć. I w ten sposób każdy wywołany do tablicy będzie przecież dawał jakieś kolejne pomysły, sugestie, co można doszlifować, ulepszyć. Bez końca tego nie da się robić. Kiedyś musi być ten deadline i to właśnie ty zdecydujesz, jakie finalne dzieło nabierze y, y, kształtu. No, gorzej, kiedy y, to musi zdecydować szef i szef bez końca będzie chciał coś dopieszczeć. Zabij swoich ukochanych, czyli pewnie w oryginale Kill Your Darlings, to też y, ciekawy rozdziałik, który już po samej nazwie możecie się zorientować, o czym on jest. Przepraszam, tutaj nawiązujemy do scenarzysty Billa Goldmana, który mm, cytat zabił swoich ukochanych zapożyczył od Williama Faulknera. Faulknerowi chodziło o to, że każde udane dzieło zmienia się w procesie powstawania. Na początku pisarz może wpaść na jakiś świetny pomysł, taki, który mm, stanie się jego ulubionym. To właśnie przykład rzeczonego ukochanego. Nieodłączną częścią procesu kreacji jest to, że w miarę jak rozwija się projekt, Zmieniają się też niektóre elementy opowieści. Może okazać się, że ów ukochany nie za dobrze pasuje do nowej wersji narracji. Dobry pisarz pozbędzie się go bez wahania. Trochę gorszy pisarz będzie się trzymał tego pomysłu, utrudniając tym samym metamorfozę całej opowieści. Zauważyłem, że młodsi pisarze zwykle nie chcą zabijać ukochanych, Ci z bogatszym doświadczeniem, przyzwyczajeni do przeredagowywania i poprawiania tekstu, łatwiej pozwalają umrzeć ukochanym. Mają po prostu bardziej mordercze zapędy. No tutaj delikatny ten humor montypajtonowski, to, to, to nawet trudno powiedzieć, że to jest Monty montypajtonowski humor. To jest książka prosta, ale nie prostacka. To nie jest wielkie dzieło. Powiedziałbym, że jest to coś co powinno być w podróży. Powinno być w bocznej kieszeni samochodu bądź w plecaku. Kiedy jesteśmy w trakcie jakiejś podróży, hmm, zastanawiamy się, mamy trochę chwili na odetchnięcie, wiemy, że w przyszłości czeka nas jakiś projekt twórczy, to właśnie to jest ten moment, żeby zaczerpnąć kilka stron, i ta wiedza wejdzie do naszej podświadomości, żeby zaktywizować podświadomość, bo właśnie to jest bardzo efemeryczne, to jest powiedziałbym wręcz linczowskie, ale John Cleese pisze o roli podświadomości, jak ona tak naprawdę rodzi pomysły. I to z tej książki jest najciekawsze, zasługujące na 7 na 10. Ta myśl Johna, że to nie my jesteśmy twórcami swoich pomysłów. My, streszczam to już moimi zdaniami, jesteśmy matkami. My musimy dać, um, urodzić się pomysłom i stworzyć im um, Odpowiednie warunki. Musimy właśnie wiedzieć, jak wyciągnąć to brzuch, to, to, brzucho, to, to dziecko z brzucha matki, i potem je dopieścić, i jeszcze ubrać, umyć, i tak dalej. I w jaki sposób to robić? Trzeba pozwolić, dać naszej podświadomości pracować. Nie można jej zamęczyć. Ciężko w ogóle współpracować z podświadomością. Ale kiedy my obserwujemy proces twórczy na szerokiej skali czasowej, to widzimy, że te pomysły czasami pojawiają się w najmniej oczekiwanych momentach. My widzimy, że te pomysły zanim się pojawią, w tych momentach nieoczekiwanych, to one wcześniej gdzieś muszą jakoś zakiełkować. Kiedy bierzemy już taki narodzony pomysł i zaczynamy go obracać, myśleć, skąd on się wziął, ten pomysł, cofamy się pamięcią do tyłu i cofamy się wstecz, oczywiście pleonazm, tak, to dostrzegamy, skąd to się wzięło. Była jakaś inna myśl, była być może jakaś chęć, była jakaś inspiracja, która musiała się potem przerodzić właśnie w coś już, co można nazwać jakby takim nieoszlifowanym pomysłem. I każdy ten nieoszlifowany pomysł to jest jeszcze półprodukt. To jest jeszcze taka herbata maocza, jakby można powiedzieć. No, będę zapraszam na kanał eherbata na YouTubie, gdzie 50% materiałów jest moich i również tam występuje ciekawostki o herbacie. Jeśli chcecie nauczyć się czegoś ciekawego i zobaczyć fajne ujęcia, to zapraszam. Obecnie powstało trochę filmów, na razie nie wiem, co będzie z projektem dalej, ale właśnie ten półprodukt, ta maocza, ta herbata taka, która jest też półproduktem, ale jest bardzo smaczna i jeszcze można ją dopracować. Jeszcze można coś przy niej zrobić i dalej właśnie idziemy. Zaczerpnąć pomysłów, opinii innych, ewaluacja, etc. Podsumowując, cała ta książeczka pokazuje nam proces kreatywności, oczywiście w wąskim wymiarze, ale od początku do końca. Czyli w jakiś sposób jest to taki podręczniczek, co do którego pana brodacza cytowanego z Lubimy Czytać mógłbym się zgodzić jedynie, że jest to rozdmuchane. Ale kto w dzisiejszych czasach zauważyłby taką malutką zeszycikową, taki zeszycik, broszurkę, jak to kiedyś się wydawało, kiedy idziemy obecnie do antykwariatów, to widzimy te takie no, zeszyty, które nawet nie mają grzbietu. A przecież tutaj w dzisiejszych czasach no ten grzbiet musi być. I tutaj jest pomarańczowy, oczo wal walący. Pomarańczowy, z białym Johnem Kissem i z czarną kreatywnością. Więc takie czasy, aczkolwiek zgodzę się właśnie, że to powinno być wydane w formie takiego zeszytu, który mieściłby się... I zajmował jak najmniej miejsca gdzieś w jakimś bagażu, gdzieś w jakimś samochodzie. Teraz na przykład trzymam w ręce fotografia, poradnik Jerzego Dąbrowskiego z wydawnictwa Horyzonty, cykl Mój Konik. To jest, proszę państwa, książka z 1973 roku, mająca 100 stron, dokładnie. Ściąga jest mniejsza, jest tu jeszcze więcej tekstu ubite, są tu jakieś zdjęcia. Ja to kupiłem na wyprzedaży garażowej w Ustroniu za 3 zł. Mogę to włożyć do kieszeni i czytać o fotografii analogowej, co jest fotografia moją pasją. Zapraszam na Instagrama mojego ŻarlokTV, tam czasami w relacjach publikuję różne swoje zdjęcia z modelkami. Więc tak, po części tak, no więc forma jest niedopasowana w tym wydawnictwie. Myślę, okładka jest twarda, więc to też jest bez sensu Myślę, że to, gdyby to było jakiekolwiek inne nazwisko, to mogłoby to być wydane gorzej. Jako, że to jest John Cleese, to wiadomo, że chcą oni to sprzedać. I ja kupiłem to oczywiście ze względu na postać aktora, jednego z moich ulubionych twórców Głupich Kroków. I zapewniam Was, że nie będzie głupim krokiem zrobić wejście na stronę patronite.pl, łamane przez skóra, i tam wrzucić parę groszy albo te grosze wrzucić do kieszeni Johna Klisa, bo to może wam pomóc czy to pracujecie twórczo nad projektami artystycznymi czy to może właśnie w jakiejś firmie gdzie przydałaby się burza mózgów wtedy będziecie mogli pobudzić waszych współpracowników w firmie w firmie na szerszych spotkaniach będziecie mogli im sprzedać te sposoby radzenia sobie z rozwiązywaniem sytuacji, czy to będzie jakiś projekt, nie wiem, graficzny, wspólny, whatever. I to was nie przytłoczy. Ta książeczka, te sto stron, grubą czcionką, was nie przytłoczy. Jeżeli czytacie, nie wiem, tam kiosakiego, jakieś y, programy, książki y, finansowe, bardziej jesteście w tych, to to jest też właśnie dla was, kochani. To jest króciutki, optymistyczny poradnik o kreatywności Optymistyczny, dlatego, że ci, którzy są pesymistami, to myślę, że ciężko byłoby im przeczytać coś długiego. Podsumowując, cieszę się, że kolejną książkę mojego ulubionego Monty Pythona przeczytałem i zrecenzowałem, a mam na półce jeszcze jego autobiografię, ale także Terego Giliama. Cóż za piękna, ilustrowana książka pod tytułem... Gilliam Esk czyli książka autobiograficzna Terego Gilliam'a z mnóstwem zdjęć, ciekawostek i zawsze kiedy recenzuję i wracam do Monty Pythona uważam, że jest to mój kręgosłup jeden, jeden może nawet nie jeden z kręgów ale to jest, to jest, to jest kręgosłup Monty Python to jest mój kręgosłup, mojego stylu bycia, mojego stylu żartowania, obc <coughs> obcowania z ludźmi, mojego żartowania. Ja tym y, nasiąkłem za dzieciństwa i y, przerobiłem wielokrotnie. I teraz y, jak wracać, to właśnie cieszy mnie, że Monty Python na tak zwaną starość, choć oni nadal są młodsi od wielu różnych kabaretów, i bardziej bezkompromisowi od wielu współczesnych twórców komediowych, to cieszy mnie, że idą troszkę gdzieś w bok, w stronę jakiegoś poradnika psychologicznego, w stronę już może właśnie autobiografii, czyli czegoś takiego odpoczynkowego, tak? To, to nie jest rewolucja, ale jest to miłe pocałunek dla wiernych fanów. Dziękuję Wam, bar wam bardzo za wysłuchanie i cóż, do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Szarłok Cześć!